Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 34. W piękny i pogodny dzień wyjechałem z Grzacka. Niedaleko od miasta przy drodze w Brzozowym Gaju rozłożył się tabor cyganów przybyłych na jarmark w Grzacku. Wozy, namioty, ogniska dymiące się... Konie i tłum ten różnobarwny, wyróżniający się rysami od Moskali, ciekawe przedstawiał widowisko. Zatrzymaliśmy się przed taborem i zapaliwszy fajki, wdaliśmy się z cyganami w rozmowę. Stara baba chciała mi wróżyć z ręki, ale nie będąc ciekawy przyszłości, którą przeczuwałem, odmówiłem mej ręki. Jedna z młodych cyganek ubraną była w suknię z czerwonego perkaliku, a w kruczych jej włosach tkwił bukiet polnych kwiatów. Prześliczne to stworzenie była ta cyganka. Oczy jak ze smoły ciskały wyzywające i bystre promienie. Ile myśli, ile zalotności, ile chciwości w tych oczach trudno opisać. Ciemna i blada cera pociągłej twarzy odznaczała się tą oryginalną cygańską melancholią, którą raczej spokojnym szlerstwem nazwać można. Brwi jakby malowane, a ząbki wyszczerzone i bielutkie, drobniutkie, świeciły się w koralowych ustach. Dwa rzędy rozszczepanych loków spadały na szyję i dodawały jeszcze więcej uroku temu ładnemu stworzeniu, którego kibici i ruchom niejedna baletniczka pozazdrościć mogła. Na prośbę, aby zagrała co brzdąkała kilka razy na bałałajce i oddała ją wysmukłemu mężczyźnie, który z nieporównaną szybkością wygrywał małoruską piosenkę. Przeszło trzydzieści osób znajdowało się w taborze. Starcy w gałganach, baby w płachtach, dzieci odarte, dziewczyny wystrojone, chłopacy mocnej budowy ciała, mężczyźni w sile wieku, ubrani po moskiewsku z jakimiś fantastycznymi dodatkami, w których się cyganie tak kochają. Próżniaczy ten naród, którego i przymus prawa nie może przywiązać do jednego miejsca, bez ojczyzny i wiary, bez przytułku i własności, w duszy uznaje się za wyższy, mędrszy lud od mieszkańców, między którymi nieustannie się kręci. Posiada on niewyrozumowaną, lecz bardzo systematyczną filozofią życia i wszędzie szuka rozkoszy, której warunkiem jest wolność i próżnowanie. W Moskwie Cyganów znajduje się znaczna liczba. Cyganki chciały tańcować, a dzieci śpiewać, rachując na kilka groszy zarobku. Lecz nie mogliśmy już dłużej bawić między nimi i pożegnawszy ich, jechaliśmy do bliskiej wsi, gdzie podwodę musimy przemienić. Długo czekaliśmy na podwodę, gdyż konie pasły się na dalekiej łące. Żołnierze z nudów bawili się śpiewami i rozmową chłopca fiksata, duraczek. Chłopak ten odarty bez czapki z nieuczesanymi włosami stał przed nimi i wyciągał cienkim, bezmyślnym głosem piosenkę o wojnie z Francuzami i Polakami, której się nauczył od wojskowych, a potem śpiewał rozpustną piosenkę, której wyrażenia wzbudzały w żołnierzach głośną radość i śmiech ogromny. Pieśni chłopca pozbawionego pojęcia, który widocznie nie rozumiał ani jednego słowa tekstu, przykre robiły wrażenie. Śmiać się razem z żołnierzami nie mogłem. Zostawiłem cieszącą się gawić, a wezwawszy z sobą żołnierza poszedłem na wieś. Miło jest popatrzeć na porządne budynki we wsi, na ganki, o okapy, ciesielską rzeźbą zdobione i na dobry byt wieśniaków. Po wsi włóczyło się kilkunastu pogorzelców proszących pod oknami o jałmużne. Są to mieszkańcy niedalekiej wioski. Kilka dni temu, gdy chłopi zajęci żniwami opuścili chaty, a we wsi zostały tylko małe dzieci, nadeszła czarna chmura, a wypadły z niej piorun zapalił chatę, od której pożar rozszerzył się na całą wieś. Kilkoro niemowląt Ruchomości, chaty i cały majątek chłopów zgorzały bez ratunku. Nadbiegli wieśniacy z pola, ale już za późno nic nie można było uratować. Nie ocalała ani jedna chata. Śmierć tylu dzieci w tej wiosce jakże przemawia za instytucją ochronek wiejskich. Kupy popiołów, smutne, opalone belki wskazują miejsce, w którym stała wioska. Mieszkańcy rozbiegli się po okolicy, żebrząc litościwego wsparcia u sąsiadów. Po całodziennej podróży i częstym zatrzymywaniu się w wioskach, przez które traktat poprowadzony, przyjechaliśmy wieczorem do Kołocka, dużej wsi ze stawem ozdobionej cerkwią i monastyrem, w której znajduje się obraz cudownej matki Bożej Nocowaliśmy w domu malarza klasztornego Człowieka, który się sam nauczył malować Nie będąc nigdy w żadnej szkole Ani u żadnego mistrza Maluje portrety olejne Portret i Humena Wisi na ścianie jeszcze niewykończony Pędzel i koloryt wcale niezły Gdyby ten prosty człowiek kształcił się i uczył został bez wątpienia niepospolitym malarzem. Monaster odwiedziłem w czasie rannego nabożeństwa. Za przy wejściu w bramie klasztornej zawieszona jest tablica na ścianie z napisem głoszącym, iż monaster ten był spalonym przez Francuzów w 1812 roku. Na dziedzińcu wznosi się kilka mogił na kamiennych i ceglanych, Monaster jest to budynek w nowym stylu, a stojąca obok niego kopulasta cerkiew, wymalowana, posiada carskie wrota, złotem bogato ozdobione i mały w bocznym ołtarzu obraz cudownej Matki Bożej, obity srebrną blachą. Monachowie odprawiali modlitwy z tą surową, i poważną pompą, jaką się w ogóle obrządki greckiego kościoła odznaczają. Kilku tylko pobożnych było na rannej modlitwie. Rozdział siódmy. Zaraz za Kołockiem kończy się smoleńska gubernia, a zaczyna się moskiewska. Na granicy stoją dwa słupy, na jednym z nich wymalowany herb smoleński. Czarna armata na złotej lawecie wymierzona ku zachodowi, a na armacie stoi rajski ptak obrócony ku Moskwie. Na drugim słupie jest herb moskiewskiej guberni, święty Jerzy na koniu walczący ze smokiem. Moskiewska gubernia, do której wjeżdżamy, ma rozległości 589 mil kwadratowych. Ludności zaś milion trzysta siedemdziesiąt Jest to więc z moskiewskich guberni najbardziej zaludniona, na mile kwadratową przypada bowiem dwa dwudziestu trzech ludzi. Dzieli się na trzynaście powiatów, których stolice są w miastach Moskwie, Bogorocku, Dmitrowie, Klinie, Wołokołamsku, Zwenigrodzie, Ruzie, Morzajsku, Werei, Podolsku, Sierpuchowie, Kołomnie, Bronnicach. Hubernia ta jako siedlisko prawdziwego moskwicyzmu i jego kolebka jako jądro i serce obszerne imperii jest najciekawszą okolicą w całej Moskwie dla podróżnego. Pod względem natury jest to prowincja posiadająca obszerne równiny poprzeżynane rzekami i strumieniami średniej wielkości. Grunt piaszczysty, kamienisty i łowaty, a w niektórych miejscowościach gliniasty, nie sprzyja rolnictwu. Nie wystarcza też ono na potrzeby mieszkańców, którzy niedostatki swoje zaspokajają z przemysłu i handlu. Moskiewska gubernia nie tylko jest ważna jako ognisko narodowości moskiewskiej i carskiego patriotyzmu, ale jeszcze jako ognisko fabrykacyjnego, przemysłowego ruchu Moskwy i wewnętrznego jej handlu. Nie do nas należą szczegółowe opisy. Naszym zadaniem jest przy opisie przygód podróżnych ogólne wskazanie na właściwości Każdej prowincji, którą przechodzić musimy Zaraz na pierwszym wstępie do tej guberni Różny jej charakter od ziemi smoleńskiej Nasuwa się oku Równiny piaszczyste i leśne mają charakter ponury Wsie porządniej budowane Lud zamożniejszy Lecz nie nosi już malowniczego smoleńszczan ubrania Krzepka budowa ciała, lecz bardziej gruba a w rysach spotykać się dają wydatne i naprzód podane kości policzkowe jak w narodach środkowej Azji. Droga, którą jedziemy, nie jest brzozą wysadzona jak w Smoleńskiem, a krzyżów po polach i drogach podobnie jak tam nigdzie nie widzimy. Błyszczą się tylko zielone kopuły wiejskich cerkwi, a na nich umieszczone krzyżyki ledwo są widoczne z daleka. Przed południem przyjechaliśmy do sioła Borodina, ozdobionego cerkwią, pałacykiem carskim i malowanymi chatami chłopów. Z powodu manewrów, jakie na tutejszym polu odbywają się, przebudowano wieś z największym porządkiem – Wymalowano domy o kapy dachów, ozdobiono powyżynanymi w różne figury deskami, na polu zaś za strumieniem kołocza wystawiono na wzgórzu żelazny pomnik na pamiątkę poległego generała Bagrationa i bitwy z Francuzami. Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.